Witam wszystkich na podcaście Świata, czami krytyna, tutaj groszek. I dzisiaj wystawili oceny. Miałem dostałem kartkę do rąk nawet niestety tylko na jakieś minutę na jakąś. No dwie minuty powiedzmy. No, ale zdążyłem sobie wszystko spisać. I mam wszystkie oceny, sześciuteńkie, łącznie ze średnią, z zachowaniem i godzinami nieusprawiedliwionymi, usprawiedliwionymi oraz spóźnieniami. Więc dzisiaj. Będzie taki odcinek, w którym ja powiem wszystkie moje oceny. Tak, żebyście mieli obraz mojego. Ja jako uczeń. No. Oczywiście niektóre rzeczy typu informatyka w mojej klasie, w mojej drugiej gimnazjum, nie? No to to jest już szczyt wszystkiego, bo tu informatyka to dzisiaj uwaga, uwaga, przerabialiśmy fajnie. Ze śmiechu warte dla mnie, nie? No. no I to zacznijmy. A, dobra. Informatyka 5, Religia 5, WF 5, Technika 5. O, tutaj jest ciekawe w ogóle. Mieliśmy dimetrię ukośną, ale to jest takie proste, że wszyscy mieli piątki i praktycznie połowa klasy ma piątki na koniec. No, reszta połowa to te drechy. No, ale nic. Yy, mamy tu dalej muzykę. To też jest dobre. Zajęcia artystyczne. Polski, to jest czwórka. To jest u góry były piątki. To jest sześć. Informatyka, religia, WF, technika, muzyka, zajęcia artystyczne. I to wszystko to są piątki. Dalej. Czwórki czytam. Polski, niemiecki. o Jezus, niemiecki. Fizyka, matematyka, historia, WOS i angielski. I z wosu to miałem taką ciekawą historię. W ogóle takie szczęście miałem, bo Miałem trójkę proponowaną, ale tak się okazało, że zrobiłem projekt. A jako, że tego projektu nie zrobił nikt, to znaczy zrobiły trzy osoby, z czego jedna grupa dwuosobowa. I miałem takie szczęście, że po prostu pani podwyższyła oceny tym, co zrobili. I mi wychodziła trójka, no bo wiadomo tam, ale, ale no. I... miałem, mam cztery i fajnie, fajnie, bardzo fajnie. No. To dalej co my tu mamy? Angielski to jest 4, czyli mam 7 czwórek. I teraz te najgorsze oceny, czyli trójki. Czyli mamy tak, chemia, geografia i biologia. Czyli no, tu już sami dojdziecie do wniosku. No, w czym ja jestem? Dobra, w czym nie ja. No nic. No i jest. Średnio mam, uwaga, uwaga, jak wszystko bym podliczył i Podzielił przez 16, wyszłoby mi 4 i 19. 4 i 19 to jest moja średnia. Nie jest w sumie zła, ja jestem zadowolony. Tyle, że się założyłem z dziadkiem, że na koniec roku będę miał większym średnią niż w zeszłym roku, czyli to była 4,3, to jest zeszła, zeszły rok, ale dla porównania na no pierwszy semestr z zeszłego roku miałem średnią 4,0. Teraz mam 4,19. Podwyższyłem się wtedy o na koniec roku, czy jakieś o 3, 30. 3 więc jest szansa, że na pewno, znaczy nie na pewno, ale jest szansa, że uda mi się podwyższyć wszystko i będzie ok. No, zachowanie mam dobre. Więc ja jestem zadowolony: mama jest zadowolona, wszyscy są zadowoleni. Czy muszę do taty zadzwonić? Ma no to nie mieszka za nim. Ale zadzwonię do niego dzisiaj. i wszystko mu powiem. Fajnie. No. I teraz najlepsze. Godziny usprawiedliwione: 65. Nie usprawiedliwione: 3. 3. Nie, nie wagaruję, Ja nie wagaruję, Tylko. Tylko po prostu nauczyciele. Niektórzy. Jak nie dosłyszą. Se wpisują taką kreskę, jak mają taki kwadracik, to sobie wpisują taką pionową kreskę, że go nie ma. No. I ja miałem parę takich kresek, to znaczy dokładniej trzy nieusprawiedliwionych. No. I to jest ciekawe. Bo ci nauczyciele to są kurczę fajni. Bardzo fajni. Ale to nie jest to, co z muzyki. Z muzyki to już było konkre konkretnie... Nie wiem, jak ją to opisać. Ale to było coś takiego, że z muzyki 16 osób miał poprawiać flet. Znaczy nie tylko flet, bo jeszcze legiony, jakieś takie piosenki, pieśni polskie, patriotyczne. I mieli pop, yy, poprawiać. Mieli poprawiać w, yy, w środę. I Ale pani powiedziała, może mnie nie być. Dziękuję bardzo. Dla mnie to wszystko. Już byłem pewien, że jej nie będzie. Ale na szczęście ja tam nie musiałem poprawić, bo mam 5 muzyki. No i jak to tam przeczuwałem, to jej nie było. I 16 osób miało braki. Czyli 16 osób miało albo 2, albo 1. Ewentualnie ci, co mieli jeden, to jeszcze tam mogli poprawić, nie? Ale no to jest dla mnie bardzo śmieszne. Dobra. I spóźnienia 7. Tutaj jest ciekawa anegdota co do tego. Bo kiedyś miałem taką sytuację, żeby jest sobie pan od informatyki, jest sobie pan od informatyki i ten pan od informatyki prowadzi technikę. technikę i ta technika. Ja się raz na, Jest pierwsza. Jest pierwsza technika, tak. Jest pierwsza. I ja się tam raz spóźniłem na technikę. No to tam wiesz, 30 sekund. I następne spóźnienie było w przyszłym tygodniu. No i się pani, yy, pan od techniki zaskarżył do nauczyciela, że się notorycznie spóźniam. Spóźniłem się dwa razy po 30 lub 40 sekund. To jest śmieszne. Jest już hamstwo totalne. 30-40 sekund spóźnienia i on poszedł do mojej pani wychowawczyni, że się notorycznie spóźniam. I to jest ciekawe, że na zebraniu Pani powiedziała mojej mamie, że ja się no to już nie spóźniam. Mimo tego, że spóźniłem się tylko dwa razy i tylko mało no, 40 sekund. też nawet minuta nie była. No cóż. Już... Dobra, dziękuję. Dobra. I co mogę powiedzieć? Co mogę powiedzieć? Nic nie mogę powiedzieć. Mogę powiedzieć, że dziękuję bardzo za wysłuchanie moich wypocin tego, żeście wysłuchali do końca tego wszystkiego. I przypominam, że to co leciało w tle, to było... To była, to była, to była... To była piosenka Johna Cage'a 4.33 4 minuty i 33 sekundy ciszy. Tyle, że trochę to przedłużyłem, żeby... więcej zresztą żebyście sobie tam trochę posłuchali tego super, tego super utworu muzycznego napisanego przez Johna Cage'a. Tego... wszechstronnego muzyka. Więc na razie to tyle i dzięki, żeście wysłuchali tego, co tam nabzdurałem. I trzy, dwa, raz. Dziękuję.